Rozdział 15. Rozmowa kwalifikacyjna. Proszę powiedzieć coś o sobie. Oto najczęstsze pytania i odpowiedzi mogące pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Was jest i beruf? Jaki jest Pani zawód? Welche erfahrung haben Sie? Jakie ma Pani doświadczenie? Letzten Sommer habe ich in einer Werbeagentur gearbeitet. W zeszłoroczne lato pracowałam w Agencji Reklamowej. Sagen Sie mir jetzt etwas über sich selbst. Proszę powiedzieć mi coś o sobie. Ich kann den Computer gut bedienen und Auto fahren, Potrafię dobrze obsługiwać komputer i prowadzić samochód. Ich habe einen führerschein. Mam prawo jazdy. Außerdem kann ich sehr gut zeichnen und wunderbare fotos machen. Poza tym potrafię bardzo dobrze rysować i robić śliczne zdjęcia. Welche sprachen sprechen Sie? Jakimi językami pani mówi? Ich kann Englisch ausgezeichnet, sprechen und Russisch ganz gut. Płynnie mówię po angielsku, całkiem dobrze po rosyjsku. Ich spreche auch ein bisschen Italienisch. Mówię także trochę po włosku. Ich mag harte Arbeit und mag im Team arbeiten. Lubię ciężką pracę i lubię pracować w zespole. Ich bin freundlich, verantwortlich, kommunikativ i sehr kreativ. Jestem przyjazna, odpowiedzialna, komunikatywna i bardzo kreatywna. Ich habe viele Ideen. Mam wiele pomysłów. Warum wollen Sie hier arbeiten? Dlaczego chce Pani u nas pracować? Wir rufen Sie in zwei Wochen an. Zadzwonimy do Pani w ciągu dwóch tygodni.